Panie profesorze, gdy mówimy Centrum Badawczo-Rozwojowe, z reguły myślimy o dużej jednostce albo państwowej, przy jakimś uniwersytecie, politechnice, albo prywatnej, ale przy korporacji ogromnej, światowej. Tutaj firma. Wszyscy wiemy, niezbyt duża. Mała firma z małego kraju w Europie Środkowej tworzy własne Centrum Badawczo-Rozwojowe i tak chcę się zapytać, czy to troszeczkę jest ułańska fantazja i myślenie na wyrost, czy to jest właśnie to, co powinniśmy robić, my korzystając z tego, że jesteśmy mali, więc mamy większe możliwości, manewru. Co Pan o tym sądzi jako naukowiec? Ja bym to troszeczkę dyskutował, nie chcę powiedzieć stanął w opozycji co do tego stwierdzenia, że jesteśmy małym krajem. Nie jesteśmy wcale takim małym krajem, bo jesteśmy jednym z większych krajów w Europie. W porównaniu z Rosją czy Brazylią? No oczywiście tak, w tej skali tak. Natomiast sformułowanie małe od razu nam się jakoś bezpośrednio kojarzy. No ale to tak na marginesie i pół żartem, pół serio. Natomiast zupełnie już serio, to chciałbym właśnie jednak podjąć pewną polemikę co do tego, iż to jest firma mała. Jeżeli spojrzymy na wielkość w sensie fizycznym, czy obrotu kapitałowego, w co tutaj nie chcę wchodzić, bo nawet nie mam takiej wiedzy, no to oczywiście to nie jest wielki koncert, nie jest potent. Natomiast jeżeli spojrzymy na fakt, że jest to jedyny tak naprawdę producent tego typu maszyn, zarówno w Polsce, jak i w momencie, kiedy Pan Prezes kupił licencję od Anglików, to tak naprawdę jest potentatem. Jest to oczywiście technologia bardzo specyficzna i jest cały szereg rozwiązań, ale śmiem twierdzić, że podobnych. Istotą firmy Missouri i całej tej technologii Mzuri Protil jest to, że to są tak zwane maszyny hybrydowe, a więc jest to jedna maszyna, ale wieloczynnościowa, a więc w jednej bryle są elementy robocze, które wykonują, i tu nie chodzi może w tym momencie o to, żeby dokładnie wymieniać, jakie czynności agrotechniczne, ale bardzo wiele. Od momentu przygotowania miejsca do uprawy, samej uprawy pasowej, aplikacji nawozów, siewu rośliny i całego szeregu jeszcze dodatkowych czynności po siewie, wyrównujących chociażby pole, zagęszczających wysiany rząd nasion w celu stworzenia dobrych warunków do kiełkowania. Te maszyny dzisiaj już mają dodatkowe aplikatory do mikronawozów, mają także możliwość stosowania środków ochrony roślin i to jest ewenement. Dlatego, że inne ewentualne rozwiązania technologiczne, one nie są tak kompleksowe, albo wymagają fizycznego łączenia, czyli agregatowania maszyny, która w nomenklaturze dzisiaj jest uważana za maszynę do uprawy pasowej, bo przez to zainteresowanie no, stało się to pojęcie wręcz modne, ale nie jest to maszyna kompleksowa. Natomiast rozwiązanie tutaj firmy Mzuri, pana Marka, przez to, że jest w zasadzie jedynym, to w tym rozumieniu no, nie chciałbym mówić, że jest małym przedsiębiorstwem. Ona wykorzystuje tę niszę rynkową, tą pozytywną opinię producentów rolnych i stąd ten wzrost. Natomiast czy ułański? Ktoś kiedyś powiedział, że do odważnych świat należy, że trzeba zrobić ten pierwszy krok, że trzeba Pomóc Pana Bogu, żeby pozwolił wygrać grając na loterii. I myślę, że w tych kategoriach Pan Prezes, Pan Doktor Marek Różniak, będąc zarówno rolnikiem, będąc przedsiębiorcą, rozumie tę szansę i tę szansę myślę, że wykorzystuje. Sam StripTill też wymaga pewnej odwagi, bo wiemy, że mamy wielu rolników, zwłaszcza ciut starszego pokolenia, którzy nie wyobrażają sobie Życia bez orki i gdyby jeden z nich usłyszał, że tutaj w ogóle bez orki i wszystko w jednym przejeździe, no to ja już się zastanawiam, jakie gromy by leciały na młodego rolnika chcącego spróbować tej technologii. No ma ona przecież i plusy i minusy. My tutaj tę... Ten ideę uprawy pasowej tego striptillu realizujemy od wielu lat. Uczestniczymy w bardzo wielu spotkaniach z rolnikami praktykami. Oczywiście temat ten wywołuje dyskusję w sposób zrozumiały, dlatego, że coś, co nie jest znane, ono zawsze wywołuje jakiś ten dreszczyk emocji, niepewności, zagrożenia, niewiedzy. Natomiast zawsze też próbujemy tłumaczyć w ten sposób, że trzeba się przekonać. Doskonale rozumiemy i też używając takiego trochę żartobliwego powiedzenia, że nie jeden by się w grobie przewrócił, gdyby zauważył pole pełne takich nieczystości, pozostałości roślinnych, że tam ktoś próbuje coś zasiać. Zupełnie poważnie, aczkolwiek nierzadko w żartobliwym tonie, odpowiadamy w ten sposób, że trzeba to zrobić. I wrócić po miesiącu, żeby zauważyć dopiero efekt, a nie właśnie ten stan, kiedy nie ma roślin, a pozostaje wrażenie bardzo niestarannie pozostawionego pola. Natomiast co najważniejsze, przekonuje wynik, przekonuje przykład i ważnym jest, i też jest to celem naszego centrum, żeby ten przykład był według pewnego kanonu. Bo bardzo dużo złego dla wszelkiego rodzaju uproszczeń w rolnictwie wywodzi się z tego, że zaczerpywana jest idea, a nie ma oprzyrządowania. A diabeł siedzi w szczegółach. A diabeł siedzi w szczegółach. Natomiast jeżeli my tę technologię, czy inną technologię w rolnictwie, ale nie tylko w rolnictwie, wprowadzamy zgodnie z najlepszą wiedzą, z najlepszą praktyką, będąc przekonanym, że już jest pewna pewien bagaż wyników stojących, to zwłaszcza w niekorzystnych warunkach, które, no powiem tutaj trochę na zasadzie takiego żartobliwego powiedzenia grabarza, że im gorzej tym lepiej, to znaczy, że im mniej korzystne warunki siedliskowe, tym ta technologia daje korzystniejsze efekty. Kiedy zasiewamy w, na dużych polach produkcyjnych rośliny w okresie letnim, chociażby rzepak, wczesnojesiennym, rośliny o zimę, kiedy często są właśnie gleby silnie wysuszone po poprzednim okresie wegetacyjnym i brakiem opadów w okresie pożniwnym, to porównując wschody na tych plantacjach z okolicznymi nikomu nic nie ujmując, te wschody są bardzo dobre i to przekonuje. To jest to miejsce, gdzie prowadzi się obserwacje. Nie zawsze, nie często od razu się przyznaje rację, ale wiemy doskonale z doświadczenia, że te pola są bacznie obserwowane. I trochę... Ten okres musi upłynąć, żeby nie na siłę, tylko poprzez przykład przekonywać powoli środowisko. Bo nie można tutaj wyjść, manifestować, że to tylko jedynie najlepsze, jedynie słuszne, bo kiedyś już takie określenia padały. Ale jeżeli jeden rolnik, drugi rolnik sam zauważy, wyciągnie choćby do siebie wniosek, powie nieśmiało, najpierw w swoich myślach, a później do kolegi i pokaże, no to jest chyba najlepszy przykład. I Panie Profesorze, na koniec, jakie cele i wyzwania widzi Pan dla Centrum Badawczo-Rozwojowego na najbliższy czas? Mówiąc najbliższy, nie mam na myśli tygodni, ale miesiące. Myślę, że to są wyzwania związane z doskonaleniem szerokim tego słowa znaczeniu tejże technologii, jednego przejazdu, gdzie podstawowym elementem jest pasowa uprawa roli. Konkretne elementy, konkretne rzeczy, które będziecie szczególnie badać? To jest cały kompleks przede wszystkim elementów na początek roboczych tejże maszyny, która, jak Pan Prezes sugerował, wcześniej ta maszyna została pomyślana, wyprodukowana i pracowała w swojej macierzy, czyli w Anglii, gdzie jak wiemy zupełnie są inne warunki glebowe a zwłaszcza klimatyczne wobec tego przeniesienie z jednej strony produkcji i głównego rynku zbytu na kraje Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Zachodnich Landów Niemiec, a dalej także już pracują te maszyny w Afryce, pracują w Nowej Zelandii jest przede wszystkim konieczność badania tej pracy, efektów pracy, ale także i trwałości tychże elementów w bardzo zróżnicowanych warunkach glebowo-klimatycznych. Chociażby sam pan prezes dysponuje areałem tysiąca hektarów, więc jest możliwość wybierania pewnych enklaw, gleb bardzo się różniących i testowania poszczególnych elementów. I tutaj testowanie musi dotyczyć zarówno tych elementów pracujących jakby bezpośrednio i głęboko w glebie, czyli elementów uprawiających glebę, ale także elementów wysiewających nawozy, a wcześniej także elementów we właściwy sposób zagęszczający ten pas gleby, bo tuż po przejściu elementu spulchniającego głęboszującego musi być gleba wstępnie jednak zagęszczona, żeby w myśl tej choćby wiedzy akademickiej osiągnęła taki stan zagęszczenia, który reguluje, na Przede wszystkim warunki wodno-powietrzne. Także kwestie związane z aplikacją nawozów, bo to jest aplikacja miejscowa, gdzie też my musimy mieć wiedzę, że w zależności od warunków z kolei wilgotnościowych są różne ewentualne zagrożenia co do ryzyka nadmiaru stężenia składników pokarmowych. Stąd też nasze prace związane z różnym sposobem tejże aplikacji nawozu. Wydawałoby się, że nic tutaj już nie można zmienić czy wymyślić. okazuje się, że nic bardziej błędnego, bo my mamy całą przestrzeń gleby spulchnionej, co prawda szerokości kilkunastu najczęściej centymetrów, ale i głębokości kilkudziesięciu centymetrów, wobec tego ten nawóz może być podawany w przeróżny sposób. Poczynając od wręcz powierzchni gleby, no do głębokości, głębokości upraw. Wobec tego tych wyzwań i yy, myślę, że pracy jest i na najbliższy czas i powiem, że na czas trwania agendy i nasz czas znacznie dłuższy, żeby nie powiedzieć na następne pokolenia, a widząc synów dorastających Pana Prezesa, to pewnie i na pokoleniach.